To efekt współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów Karykatury. Jak jednak ostrzega policja, można dostać ładny obrazek, ale można również dostać mandat. Żartobliwe grafiki mają z przymrużeniem oka przypominać o najważniejszych przepisach, takich jak jazda na światłach. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa, by nadchodząca Wielkanoc minęła bez drog drogowych tragedii. Nietypowe kontrole potopają do 7 kwietnia. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam o 17.57. Radioafera 98,6 MHz. Mamy godzinę 17, a wraz z nią wydaje się, że mamy również zmianę za, na realizacji, ale nie mamy za to żadnej zmiany, jeżeli chodzi o audycję, ponieważ to wciąż jest... Studencki Patrol na 98,6 no właśnie, Studencki Patrol, druga godzina, z nami zostanie teraz na, za konsoletą Paweł Zjeżdżałka oraz ja za mikrofonem Kacper Roszczak, a za 10 minut już czekamy na rozmowę e, na temat Wielkiego Piątku, na temat tego jak się zmieniał, e, jakie są perspektywy, czy jest to inaczej niż było oraz jak w, na, u nas w Polsce to wygląda w porównaniu z na przykład e, resztą Europy. Jest festiwal i jest konkurs i one są połączone pytaniem. Pytanie jest takie: czy na tym festiwalu, Next Fest właśnie jest jakiś artysta, który uważacie, że za rok wystrzeli? znajdzie się na topowych, topowych rankingach, na topowych miejscach tych rankingów, grany będzie wszędzie zawsze i bez przerwy, przez na przykład całe lato, albo całe lata, albo jeszcze jeszcze dłużej. Jeżeli tak, jeżeli macie swój typ, a jeżeli nie, to teraz sprawdźcie sobie lineup Up Next Westu i sobie wybierzcie. I jak już macie, to wtedy możecie już e, wyposażenie macie gotowe na konkurs, a konkurs jest bardzo prosty. Piszecie tak, e, piszecie next, e, afera.next, potem wasze imię i nazwisko i od Powiedz na to pytanie. Piszecie tę wiadomość na 7248 i wysyłacie do nas, a potem czekacie do 8 kwietnia, godzina 10. Kiedy to na Fanku rozwiążemy ten konkurs i przyznamy dwie pojedyncze wejściówki karnety e, właśnie na Next Fest. E, koszt tego SMS-a to 2,46 zł już z VAT-em, więc czekamy na was, wysyłajcie, bo naprawdę warto. Autopromocja.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 Strashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek oty 23. Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja. 7 milionów 200 miliardów nanosekund. Herezji szyderstwa i braku okładu. Najcięższa audycja też. O seksie, bliskości, intymności i związkach W każdą sobotę o 13.30 Seks Afera Autopromocja Radio Afera Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej Jesteśmy już połączeni telefonicznie z profesorem Remigiuszem Cisielskim. Dzień dobry. Dzień dobry. E, dzisiaj rozmawiamy e, no, z uwagi na dzień, jaki dzisiaj mamy. Wielki Piątek, właśnie o Wielkim Piątku. E, I moje pierwsze pytanie, e, czy Wielki Piątek wygląda tak samo, jak wyglądał w Polsce 20 lat temu? Czy, czy jest tutaj jakaś tendencja e, zmiany? Coś, e, czy coś się dynamicznie zmienia w tym temacie, czy wciąż cały czas jest tak samo? Y Trudno mi y, po doświadczeniach y, ostatnich lat y, powiedzieć, y, jakie są y, nasze tendencje w kulturze polskiej do przeżywania Wielkiego Piątku. Mhm. Dlatego, że z jednej strony y, mamy do czynienia i to chyba y, większość potwierdzi z naprawdę ogromnym. Y, ogromną liczbą osób uczestniczących w liturgiach, korzystających z sakramentu pokuty, ale jednak w tym samym czasie widzimy z punktu widzenia ekonomicznego ciągle opłacalne, otwarte fast foody cały czas, pyszne.pl jeździ po, po naszym mieście, więc z jednej strony Możemy zauważyć, że jest to bardzo ważne, bardzo istotne święto, bardzo istotny czas dla katolików, dla chrześcijan. A z drugiej strony y, ciągle jednak patrzę z perspektywy ekonomicznej opłacalności. Mhm. Y, to pojęcie postu y, pewnie także gdzieś wycieka w tym, w tym takim patrzeniu na na no to jak świat wibruje w ten, w ten dzień. No tak, no bo właśnie nam się najbardziej Wielki Piątek kojarzy z, nam z postem właśnie. Postem, czyli nie jemy dwa, dwa lekkie, jeden dosyta. To jest taka nasza tradycja. Coś nas jeszcze, my jako, wiel, jako w Polsce Wielki Piątek, przeżywamy w taki sposób, coś nas wyróżnia międzynarodowo, na tle innych państw? Czy każde państwo ma w ogóle swój, e, swój własny sos, w którym się e, co roku obraca? Czy jakoś coś nas wyróżnia jako to e, no, stereotypowo katolickie państwo? Myślę, że, że patrząc na Wielki Post przeżywany przynajmniej z perspektywy państw europejskich hmm. na ten Wielki Tydzień, który, który przygotowuje do, do tego najważniejszego święta, tego, trid, tego przeżywania Tridium hmm. paskalnego, to, to chyba każdy wspomni sobie, czy to Sewillę i te Wielkie Pasos, które są związane z, rzeczywiście z Przeżywaniem y, y, przygotowania do zmartwychwstania Chrystusa z ogromnym wysiłkiem fizycznym, y, czyli noszenie tych ogromnych, y, ważących pewnie y, ponad tonę y, wielkich y, instalacji, które, y, y, y, gdzie, gdzie każdy czeka na swoje miejsce, żeby, żeby jednak wziąć udział. W, ty, w, ty, w, tym, w tym przeżywaniu mhm. Wielkiego Piątku. Także drogi krzyżowe, które, które obserwujemy, czy to w przestrzeni tradycji włoskiej, kiedy koloseum rzeczywiście staje się tym miejscem na nowo przeżywania tragedii pierwszych wieków chrześcijaństwa czy też wreszcie spojrzenie na, na, na, na tradycję rzeczywistego poszczenia w ostatnich dniach, które, które obserwujemy w przestrzeni, czy to południa Europy, czy, czy, czy, czy, czy, czy tutaj w przestrzeni, gdzie bardziej gdzie bardziej istotne jest świętowanie w duchu prawosławnym, czyli to, co, z czym będziemy mieli do czynienia za za parę dni. Czyli my, my tak chyba, tak patrząc na przykłady e, różne, to my tak trochę bardziej prywatnie, trochę bardziej kameralnie mam wrażenie e, wypadamy. E, co oczywiście jest e, no naszą tylko, e, nie wadą tylko po prostu, tak, tak u nas jest, ale u nas jest chociażby taki, ta, taka ważna rzecz jak unikanie rozrywek zbiorowisk czy, czy w ogóle zabawy. I to chyba u nas jest też taka druga, drugi silny element. No i moje pytanie. Tak, właśnie cisza, jest... cisza tutaj jest, jest, jest, jest, rzecz, jest rzeczą bardzo, bardzo istotną i dobrze, że, że pan zwrócił, zwrócił, że pan redaktor zwrócił na to uwagę, że, że to przeżywanie z jednej strony y, prywatne, y, bardzo ważne, bo jednak jest to y, relacja osobowa z przygotowaniem do święta, z samym świętowaniem. Ale jednak y, wspominam te, nie chcę po powiedzieć tłumy, ale pełne kościoły, mhm. y, które obserwujemy y, w czasie y, przygotowania do, y, do, y, do świąt Wielkanocy, czyli przeżywania Triduum, czy to będzie Poznań, czy to będzie Kraków te kościoły są rzeczy rzeczywiście w te dni pełne. Okej, okay, no ale właśnie to jest trochę połączone pytanie, bo z jednej strony chciałem zapytać, czy ta cisza, czy to, że nie mamy tych imprez ani publicznych, ani prywatnych jest jakaś ten potencjał no to, że to się trochę zmieni, no bo patrzymy na różne inne święta, chociażby komunia, która, której no profil chociażby świętowania no myślę, że nie będzie zbyt odważny powiedzieć, że znacznie się zmienił w ciągu ostatnich 20 lat, gdzie ta impreza pokomunijna może być naprawdę bardzo huczna, a statystyki mówią, że troszkę jest spadek ilości osób chodzących do kościoła, bądź deklarujących się jako chrześcijanie. Czy ten dzień może w jakimś czasie Pana zdaniem się przejść od jakiegoś zamyślenia i żałobnego czasu do czasu po prostu odpoczynku, gdzie już typowo z przyzwyczajenia bierzemy ten dzień wolny przed świętami i tak jak to na przykład jest, mam wrażenie, że w Trzech Króli też jest to po prostu dzień wolny, często no tak wziąty, wzięty już jako dane i, i, i tyle, a, a nie do końca jako ta, to święto? No bo patrząc na statystyki, może jest taka szansa? Myślę, myślę panie rektorze, że jesteśmy już y, szczęśliwie po tym czasie, y, kiedy odsiewa się ziarno od plew. Okay. Y, czyli y, ci, którzy przeżywają, y, dla, dla, dla, dla których katolicyzm jest istotny, ta liczba, na, na którą patrzymy w przestrzeni badań społecznych właściwie się ustabilizowała. Okej, okay, okay, rozumiem. Czyli ten moment... I, i, i, i teraz y, mamy część osób, które, y, które, y, dla, dla, dla, dla których to święto jest, jest rzeczywistym świętem, a nie y, przejawem jakiegoś y, zachwytu y, y, etnograficznego. Mm -hmm. A, i, i, i, i, i, i, I ci ludzie będą rzeczy, rzeczywiście poszukiwali ciszy, poszukiwali y, własnego przeżywania postu, będą uczestniczyć w rytuałach y, dróg krzyżowych, gorzkich żali y, i, i, i tych wszystkich rzeczy, które są, y, które są związane z postem. No i jest ta druga część, która, y, która rzeczywiście y, była przez pewien czas y, opisywana także przeze mnie jako ci, którzy przeżywają święto jako długi weekend. Mhm. Czyli jest okazja, żeby wyjechać, żeby odpocząć. Każdy znaleźć taki argument takiego, tak, tak, takiego przeżywania święta, aby nie ranić swojej pamięci o tym, skąd, skąd wyrosłem. No ale z drugiej strony jest to oderwanie od od tej tradycji, kiedy święto było rzeczywistym świętem, czyli ono było poprzedzone przygotowaniem, ciszą, milczeniem, podejmowaniem praktyk postnych, aby to niedzielne śniadanie było rzeczywistym wspomnieniem faktu pustego grobu, pustego grobu, na którym ufundowane są nie tylko katolicyzm, ale całe chrześcijaństwo, ale chciałbym chyba jednak ciągle zauważyć, że chyba cała wrażliwość kultury zachodu. Okej, okay, rozumiem. E, czyli mamy tutaj pewnego rodzaju dychotomię między tym, co... E, no dwa podejście tak naprawdę do spędzania tego czasu, no, które są oczywiście związane z e, wiarą bądź, bądź zaangażowaniem. I moje ostatnie pytanie, już patrząc z perspektywy takiej bardziej właśnie tej zaangażowanej, tej, która m, no, przeżywa powiedzmy to święto w taki sposób, w jaki zostało ono e, przemyślane. Czy coś e, można jednak powiedzieć, że trochę już powinno odejść do lamusa, jest trochę prze, przestarzałe, troszkę e, niepotrzebne może w dzisiejszych czasach, czy, czy, czy cała, czy, czy wszystkie z, wszystkie z tej no, rozbudowanej jednak symboliki, rozbudowanej liturgii e, tego wydarzenia e, Wielkiego Piątku, jak może całej Wielkanocy, e, jednak wszystko jest e, aktualne i cały czas bardzo istotne. Czy coś jednak może trochę już nie do końca spełnia potrzeby osób, które przeżywają ten czas? Znaczy najgorzej, gdybyśmy spoglądali na święto jako święto, które ma spełnić nasze potrzeby. To my jesteśmy dla święta, a nie święto dla nas. To jest to hmm. pierwsze, to, ta, ta pierwsza rzecz, którą należałoby jasno sobie zakomunikować. Ale druga rzecz, jeżeli obserwujemy jednak tłumy do konfesjonałów, jeżeli widzimy zapełnione kościoły podczas triduum, jeżeli y, mamy y, cały czas ludzi, którzy idą ze święcą, y, z, z, z pokarmem, aby go poświęcić, żeby go spożyć, y, zgodnie z rytuałem w czasie y, tej niedzielnego y, śniadania, to oznacza nie tylko, że to święto żyje, y, ale że każdy potrzebuje tego momentu zastanowienia się, Kim ja jestem, jaka jest moja, przepraszam za określenie, kondycja duchowa w, w, w przestrzeni, dokładnej daty przeżywania tego, tego, tego święta. I co, co najważniejsze, czy to, co się stało przez te trzy dni w Jerozolimie, czy to jeszcze jest, dla mnie istotne? Czy to buduje we mnie poczucie wyrzutu sumienia, że jednak czegoś nie, nie, nie, nie dokonałem? Nie byłbym jednak tutaj uczciwy z panem redaktorem, gdybym nie wspomniał o jeszcze jednej rzeczy, która jest dla mnie bardzo mhm. istotna, czyli pewnie to wypchnięcie z naszej tradycji rezurekcji, która dzieje się w niedzielny poranek, jest ich coraz mniej, gdyż ta rezolekcja dzieje się po, po, po tej ogromnej liturgii Wielkiej Soboty mhm. i, i, i, i, i tego, tego, tego nastroju poranka, który, który, który ja pamiętam, kiedy trzeba było bardzo wcześnie wstać, żeby żeby zdążyć na tą rezu, rezu, rezur, rezurekcję. Czy też nastroju tego, co pamiętali jeszcze moi rodzice, czyli tego jednak opróżniania przestrzeni przysłowiowej lodówki przed Środą Popielcową, aby na nowo poczuć z jednej strony smak święta w, w, w, w, w, nie, w niedzielny poranek, ale także jasno pokazać, że post to nie tylko praktyki, ale to także pewnego rodzaju takie zmierzenie się ze sobą, zmierzenie się z tajemnicą, czym kim jest dla mnie Jezus Chrystus, że ta odpowiedź daje Pełnie smaku, pełni aromatu, która dzieje się w przestrzeni śniadania wielkanocnego, kiedy dzielimy się jajkiem i dobrze byłoby pamiętać, że to jest tak samo ważny gest jak dzielenie się opłatkiem w czasie Wikili Bożego Narodzenia. Dziękuję panu bardzo. Musimy niestety już kończyć, e, chociaż chętnie bym jeszcze parę pytań e, zadał. No, jak widzimy, e, jak sam pan profesor e, powiedział, faktycznie część rzeczy odchodzi mimowolnie, czy to dobrze, czy źle, no e, chyba nie rozstrzygniemy. E, Święto jest e, dla nas, ale my jesteśmy też dla święta. Można zdecydowanie się zgodzić, że jest to jakaś taka obopólna e, relacja. Dziękuję panu bardzo e, za to rozmowę. To ja dziękuję Panie, panie lektorze, panu i, i tym wszystkim, którzy nas słuchają, ale także całej redakcji. Również dziękujemy. Pięknego, pięk, pięk, pięk, pięknego świętowania, aby, aby jakaś na, na, nadzieja na nowo w nas wybuchnęła w niedzielny poranek. Również wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.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 Patrol na 98 i6. Jak co dzień dziś muszę otworzyć oczy. Czemu tak ciężko ulicami kroczy się kolejny zakręt i kolejne schąty? Yeah, yeah, yeah. Na przekór sobie nie wychodzę z roli Chociaż ci ludzie jacyś przypadkowi są Słońce nade mną znowu zachodzi i jak mogło mi zabraknąć? co się we mnie dzieje byłem do ludzi dla ludzi teraz od ludzi biegiem ciągu To był e, utwór Wschód, a my teraz się zastanawiamy, co łączy specjalistę od sztucznej inteligencji, silniki rakietowe oraz e, rośliny. Oto JetCast. Śmigła są pase. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe Put JetRiders JetCast. Piątek, 17.30. Cześć, ja jestem Janek, a ze mną jest... Paweł Pomykała, dzień dobry. Witamy w audycji Jetcast. Paweł, y, odpowiadasz w naszym kole za sztuczną inteligencję, ale powiedz mi, dlaczego w kole zajmującym się silnikami odrzutowymi potrzebny jest w ogóle spec od sztucznej inteligencji? No. Janku, widzisz, nasze koło zajmuje się po prostu e, różnymi problemami, e, i w ramach rozwiązywania tych problemów po prostu potrzebujemy różnych technologii. E, na przykład w jednym z naszych projektów, Vertilab, e, będziemy zajmować się e, badaniem stanów roślin za pomocą no, sieci neuronowych, splotowych, konwolucyjnych sieci neuronowych. E, tak samo jak w projektach związanych z hydrą, będziemy e, badać po prostu możliwości detekcji i śledzenia różnych obiektów. Dlatego myślę, że jakby zresztą dzisiaj w większości, że tak powiem high-techu, potrzebne jest jakieś AI. To bardzo ciekawe, ale powiedz mi od samego początku, jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda ze sztuczną inteligencją? Widzisz, na początku studiów, kiedy zaczęły wchodzić jakby pierwsze chatboty, LLM-y, po prostu byłem bardzo ciekawy, jak to działa jak to wszystko jest zrobione, że, że tak tam naprawdę możesz pogadać z jakimś programem praktycznie jak z człowiekiem i zacząłem się po prostu uczyć jak, jak, to się, jak to jest zrobione, jak to jest zbudowane, jak to się trenuje i w trakcie jakby tej nauki zobaczyłem, że istnieje takie koło inne koło niż nasze koło Ghost i tam jakby dołączyłem tam przez cały semestr chodziłem sobie na wykłady później jakby z moim kolegą właśnie też z AI zaczęliśmy prowadzić własną sekcję intro to gdzie mówiliśmy po prostu o, o jakichś podstawowych algorytmach uczenia maszynowego i tak że tak powiem później zobaczyłem, że istnieje coś takiego jak jet, put Jet Riders, że jakby zajmujemy się, zajmujemy się tutaj fajnymi pro, no problemami różnymi fajnymi rzeczami i uznałem, że wchodzę w to i tak jakoś jestem tu <głos> <głos> okej, okay. super ale w ogóle musiałbyś teraz nam przybliżyć jaka rzeczywiście jest twoja rola w kole, czym się zajmujesz e, na razie jakby pracujemy nad e, dwoma jakby takimi modelami, jednym e, który łączy e, że tak powiem detekcję wizyjną e, w projekcie VertiLab e, projekt ten jakby ma na celu automatyzację e, procesu e, uprawy hodowli e, roślin e, i po prostu będziemy uczyć model, który będzie wycinał kawałki, czy tak powiem, zdjęć roślin i wrzucał to do innego modelu, który będzie oceniał po tych kawałkach, czy roślina ma po prostu na przykład jakieś braki i do, że tak powiem, automatycznych systemów nawadniania będzie jakby różne informacje przekazywać. Drugim takim fajnym projektem, który tutaj w kole naszym będziemy jakby robić to detekcję właśnie różnych obiektów za pomocą właśnie drona, kamerki, takie sprawy. Okej, okay, czyli jednym słowem jest to nie, nie dosyć, że skomplikowane, to jeszcze ty na chwilę obecną jesteś niezastąpiony. Tak, nie ma absolutnie nikogo innego w, każdym, w naszym kole, który się zajmuje AI i jest mi trochę smutno, bo jestem samotny i muszę robić wszystko sam. Więc, więc na pewno, więc nie jest niezrobione na, na razie. Na pewno na co dzień spotykasz się z wieloma problemami, wyzwaniami, ale powiedz, jakie jest największe z nich? Ja mam takie wewnętrzne poczucie, że jednak... Ekolog jest jakby czymś ważnym, a jednak e, rzeczy związane z sztuczną inteligencją są bardzo e energochłonne, bo jednak proces treningu tych sieci e, zużywa duże zasoby i, i właśnie. Jakby to jest jeden jakby, e, duży problem, o drugim jest to, że potrzebne jest coś, na, na podstawie czego e, będziemy uczyć ten nasz model. To znaczy, że potrzebujemy bardzo, bardzo liczny e, dataset e, zdjęć różnych obiektów, czy na przykład roślin. Potrzebujemy dużo informacji e, na temat e, tego, jak na przykład ro, e, rośliny, które, e, nie wiem, jakiś niski azot wyglądają. E, a takich zdjęć nie ma za dużo w internecie, więc największym naszym wyzwaniem jest raczej to, żeby zgromadzić bardzo, bardzo, bardzo dużo zdjęć, na przykład rzepaku. Dobra, to mam nadzieję, że te wszystkie problemy pokonasz i że będziesz mógł w przyszłości opowiedzieć więcej o wszystkich swoich projektach. Ze mną był Paweł, a my słyszymy się w audycji Jetcast za tydzień. Na razie. Śmigła, są pasem. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe Put Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17.30. Autopromocja. Afera, lista przeboju w afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się od 20:00 na 98 6.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 Autopromocja. Studencki Patron.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 I'm, if it stops i'm if it stops i'm having an unshakable nightmare of some w ramach wykładów otwartych z cyklu Akademicki Poznań na Akademii Muzycznej w Poznaniu odbędzie się wykład. Wykład, który będzie dotyczył interpretacji i tym, tego, co w ogóle to słowo znaczy, a poprowadzi go znany francuski perkusista Jean Geoffrey. Prawdopodobnie troszkę inaczej się to wymawia, ale jeżeli sobie wpiszecie wykład mistrzowski, kurs perkusyjny, wykład Akademii Muzycznej w Poznaniu, to tam na pewno znajdziecie, no już na pewno poprawną pisownię. Jest to znany perkusista z Francji, który zajmuje się muzyką współczesną i klasyczną, głównie perkusyjną. Więc na pewno, jeżeli ktoś jest fanem właśnie tego instrumentu, bądź w ogóle muzyki, no to na pewno znajdzie coś dla siebie w treści tego wykładu, a jak wiadomo, cykl akademicki Poznań, no nie, nie słynie z bardzo kiepskich wydarzeń, nawet całkiem dobrych, więc na pewno się nie zawiedziecie, jeżeli weźmiecie weźmiecie udział. Ciągle, się, ciągle słyszymy o bezpieczeństwie w internecie, nawet teraz, przed którym mieliśmy przecież audycję, cyberfala, która nas przestrzegała przed wieloma zagrożeniami. Mam wrażenie, że już nigdy, nikt nigdy się nigdzie nie natknie na żadne oszustwa. Tu proszę, jednak wciąż taka, takie zagrożenie jest i wciąż jest realne, i właśnie dlatego powstał projekt SAFENET na Politechnice Poznańskiej. Właściwie studenci Politechniki Poznańskiej są zaangażowani w tenże projekt, który polega na tym, jest w ramach ogólnopolskiego impredu zwolnieni z teorii i polega na, ty, na edukacji. Właśnie na edukacji e, w szkołach, w liceach, e, gdzie e, szkolenia odbyw, odbyły się już dla ponad 500 studentów. Właśnie na temat tego, jak bezpiecznego jest z internetu, więc e, na pewno gratulujemy pomysłu, przeprowadzenia e, oraz, e, oraz tematyki, która na pewno jest teraz bardzo ważna i mamy nadzieję, że więcej takich projektów e, będzie, u, u, będzie światło dzienne mogło ujrzeć, szczególnie, że nasza Politechnika potężna musi rosnąć w siłę. jak wam ten kalendarz jeszcze na koniec postaram się zapełnić, ponieważ 9 kwietnia, czyli chwilę po 10, na które już dwa wydarzenia dzisiaj wam zaproponowałem, mamy e, no, koncert, koncert, który nazywa się Moje Pismo, Gra i śpiewa Moje Pismo łzy wylewa, czyli spotkanie z twórczością Agnieszki Osieckiej, e, który e, odbędzie się o godzinie 18-9 kwietnia w Auli Sturi Grosza e, na Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie, e, cała, e, gdzie no, cały zespół będzie występował. Będzie to całkiem duży, duże wydarzenie. Wstęp jest na podstawie bezpłatnych wejściówek, więc się zainteresujcie, wpiszcie, znajdźcie i e, zdecydowanie... E, no zapiszcie sobie ten dzień, 9 kwietnia, po świętach można chwilę odpocząć, ale też nie za długo, więc no, mam nadzieję, że wszystkie propozycje na pewno wykorzystacie. My się za chwilę będziemy rozstawać i życzyć sobie wszystkiego dobrego, ale teraz lochy i smoki z utworem Rozbitek. Zdrażnij w a ja już zbudziłem się Krzywąc do siebie pogardę i nadzieją na ucieczkę gdzieś Siły mam, dziękuję, że wstać Kto się mój? Ufie, wszystko Widziałem to, to, ja wśród, to rozwikro, ufie, wszystko, a w nim Reszty, ci razy i więzi Zdobudnie, wierzy! wszystko Widziałem kogoś, to wszystko, a i Ja się głową, jak wszystko Widziałem że warto z uchodni Jeśli Tak, nasz wielkopiątkowy przedświąteczny patrol dobiega już powoli końca. Żegnam się z Wami bardzo ciepło, życzę wszystkiego najlepszego na ten długi i świąteczny weekend za, za konsoletą. Paweł Zjeżdżałka w godzinie drugiej, w pierwszej godzinie był to Pluciński. Pluciński. dziękujemy oczywiście również bardzo, a mówiłem do Was ja, Kacper Roszczak. Do usłyszenia na antenie Radia Fera. Ble, upu, I ja się objaśnię zjednoczeniu Religia we mnie nie wierzy. Od młodych młodzieży obraz Boga nie żyje. Dziękuję te wakacje, czerwone pasy, brawa, gratulacje, aż zawisną chmury ostatecznej matury. Po wszystkim duch wędkiej wióry na Mazury. Język obcy to wiedza o społeczeństwie Trudno się położyć Grają na zwłokę wiekuiste wakacje, czerwone pasy, brawa, gratulacje. Aż zawisną chmury ostatecznej matury, po wszystkim duch wędki i na Mazury. Dają nas zwłokę w wiekoiste wakacje niech Boża nie woła, nie woła na kolację. Wakacje częstuje mołotowami do szkoły pożycie oknami i drzwiami. 3 minuty do godziny 18 zapraszam na serwis informacyjny. Markiewicz, zapraszam. Wciąż nie znamy nazwiska czwartego zastępcy prezydenta Poznania. Od stycznia, kiedy to Jacek Jaśkowiak zwolnił Mariusza Wiśniewskiego w stolicy Wielkopolski jest trzech wiceprezydentów. Są to Marcin Gołek, Jędrzej Stolarski i Natalia Waremczuk. W lutym prezydent zapewniał, że decyzję poznamy w przeciągu miesiąca. Obecnie Jacek Jaśkowiak zmienił narrację w tym temacie. Co nagle to po diable, tak? Ja przede wszystkim chciałbym, żeby to była osoba, która potrafi dźwignąć ten ciężar. Dzisiaj też prostujemy pewne tematy i w zakresie oświaty, tak? Ale za. Zakresie się również ZD, które się wiążą z tymi zmianami i działamy dalej. Warto nadmienić, że przed odwołaniem Mariusz Wiśniewski odpowiadał m.in. za oświatę, komunikację publiczną czy drogi. Po jego odwołaniu zadania te przejął osobiście sam prezydent. Biznes, pieniądze, kariera. W związku z wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie i blokadą transportu ropy naftowej przez cieśniny, o, cieśniny Ormus, ropa Brent podrożała w ciągu miesiąca o ponad 37%, a WTI o blisko 47%. W związku z tym doszło do podwyżek cen paliw na stacjach benzynowych. Z tego też powodu Ministerstwo Finansów postanowiło o zmniejszeniu podatku VAT na paliwa z 23 do 8%. Obniżka ta obowiązuje do 30 kwietnia. Obniżono również akcyzy na niektóre z paliw do kwoty minimalnej dopuszczanej przez Unię Europejską. Te zmiany wpłyną na inflację, zaznacza dla serwisu Newseria członek Rady Polityki Pieniężnej profesor doktor habilitowana Joanna Tyrowicz. Jakie by nie zaszły. Będą miały wpływ wyłącznie na wskazję inflacji, a nie na procesy gospodarcze. Można próbować regulować jakość, wiem, stawki, podatki, cokolwiek. Tych pomysłów jest wiele. Jest, są bardzo różne, o różnym potencjalnym wpływie na gospodarkę i na stronę fiskalną, ale one nie zmieniają rzeczywistości. One tylko zmieniają, jak my ją czuwamy. Podstawowym instru instrumentem polityki pieniężnej pozostają stopy procentowe. W maju 2025 roku referencyjna stopa procentowa NBP wynosiła 5,25 punktu procentowego. procenta przez kolejne miesiące była stopniowo obniżona, aby na koniec roku osiągnąć poziom 4%. Ty też tworzysz radio. Napisz Redakcja MałpaAfera.com.pl 70. rocznica poznańskiego czerwca przynosi podwójne wsparcie dla kombatantów. W tym roku pula na coroczną pomoc finansową rośnie z pół miliona do okrągłego miliona złotych. Decyzję o zwiększeniu środków podjął premier Donald Tusk, przychylając się do, do wniosku wicewojewody wielkopolskiej Karoliny fabisz Schulz. O fundusze mogą ubiegać się uczestnicy robotniczego zrywu, osoby ranne w walkach, represjonowane przez komunistów lub mające szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom. Co ważne, wsparcie przysługuje także współmałżonkom. Nieżyjących już bohaterów. Wnioski można składać tylko do 30 kwietnia, a wzór formularza jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego. Ekoinformacje. Rosnące problemy z dostępem do wody skłoniły instytucje z całej Wielkopolski do podjęcia wspólnych działań. W Poznaniu podpisano list intencyjny, który ma zapoczątkować skoordynowaną walkę ze skutkami suszy. Inicjatywa została zainicjowana.